Ja, ja mogę prowadzić, ja mogę prowadzić, skieruję, ten, skieruję tego shorta na odpowiednie tory, czyli od do... Ja też je skieruję na odpowiednie tory, czyli, wiesz mi. od razu do końca, bo nie warto o niczym powiedzieć prawie. Dobrze, mili państwo, jesteśmy po konferencji Nintendo i do naszego stałego składu. To jest do Konrada, Tomasza, Roberta oraz mnie, czyli Piotra. Czyli Dąży, do I do No, powiedział ten, co... Dobra, zresztą nie warto, zaraz o tym wszystkim pogadamy. Co, co, co? się mnie. Urażony fanboy Nintendo teraz wjeżdża na osobi o osobiste docinki, tak? Zamiast merytorycznej. Argumentacji. Dobrze, ludzie, to będzie naprawdę świetne. To będzie świetne. Zaczynamy od tego, że na samym początku konferencji Nintendo pojawiły się te wspaniałe, innowacyjne rzeczy pod tytułem Zelda w ilości 4, przy których każdy z nas po prostu zasnął. Umiesz, że po wymienić chociaż tytuły wszystkich tych gier? Z tak, zaledwie. Zelda to jest 25. rocznica The 25th Anniversary, Zelda 3D, Zelda 4 Swords i Zelda Skyward Sword. Ocalina okay, of Time jeszcze było... No to to jest właśnie ta 3D, to jest na 3DS-a. Mnie się w tym momencie zaczęła przeglądarka, a potem Nie, bez, ale... bez bólu to ominąłem. Ale te wejście mi się podobało i ta orkiestra jeszcze zagrała te kawałki wszystkie, które kojarzę z gier, to normalnie, aż się serce ładowało. Się się to w, to w ogóle mają być, mają być koncerty na świecie zeldowe. Masz już wow. bilet? Ale ten fragment sprawił, że przysypiałem gorzej niż na Sony. No bez przesadu, to było bardzo fajne. Nie, no, to było, się jeszcze zapadało okej. Nie, dla tych, co grzali to... Ja wczoraj w Assassin's gdzie? Słucham? Że przysypiałeś. ja tak, jak tego Asasyna pokazali, kurde, jakiś dziadek biega po statkach, do cebulaków. A zada jest świetna po prostu, no jak Innowacyjny kubraci. design i tak dalej, dobra. <laughs> Ale tam był taki moment, tak jak, jak się Link ubierał, to jest swój kublaczek, to było dobre, mi się podobało. No wiesz, no, Piotr, no. Nie każdy się tak na Krab turizmu 5. Ale w końcu 15 nie lat, gdyby no to wywiązuje. Fakt, że 25. Nie wiem, może ja się na bardzo nie znam, Fakt, że 25-letnia już właśnie seria z gameplayem, który jest archaiczny i banalny i jeszcze jest odnosi no, sukces, to jest dla mnie zaskoczenie ogromne. No, to jest nintendo. To jest według mnie, według mnie to jest jazda na sentymencie, z tego co obserwuję. Okej, okay, ladies, przejdźmy do kolejnego um, Blockbustera, który został określony łatką brand new przez Reggie'ego, bodajże. A jest to Mario Kart na 3DS-a. Fantastyczny, no ten biorę. flow. Ja myślę, że Need for Speed The Run nie ma szans tutaj w starcie. Nie, kompletnie. A jeszcze w 3D przecież ta imersja. Ale wy jesteście z Ja powiedziałem wygraliście się kiedyś w Mario Kart? No. No, tak, no, tak Bo też to jest, to jest czysty prawda. fan. Ja się lepiej bawiłem przy Crash Team Racing, prawdę powiedziawszy. Ja się bawiłem chyba przy każdej racerze lepiej, tak szczerze. <grym> <grym> Język, Flamework to będzie słabe. No serii. nie, no na no Mario Kart, no okej, okay, no, no nie, chyba nie było aż tylu iteracji tej serii. No ale prawda? po co? Po jaką cholerę oni mówią, że to jest coś zupełnie nowego, skoro to jest dokładnie to samo? Ile kartów już było na te wszystkie konsole Nintendo? Przecież nawet na DS a było i to będzie dokładnie to samo, tylko że teraz ci Mario, będzie, będą jego wąsy wystawały za nie nie, nie, nie, nie, słowo nowatorskie i świeże musi się pojawić w każdej konferencji, w każdym przedstawieniu PR-owym, marketingowym. Liczysz tylko ich częstotliwość. Jeżeli użyli raz, to znaczy, że przyznają się, że to jest <śmiech> Jakby to ująć, coś oklepanego starego i tylko remake, że tak powiem. A jak się 7 razy, czy. Jak będzie siedem online, razy, dasz, jak powiedzą, będzie to, znaczy, to może być faktycznie to będzie świetnie po prostu i. Ja, hellenum, ale no, ale to jest a, to, a, taka for Na razie jest ziemi... pod kontrolą, to jest tylko jedno Mario, panowie. A zaraz... tunik? Jaki tunik można sobie koła na ja, większe wszystkim wtedy Mario siedzi tak wysoko i. Ja, ja czekam pod... tylko na 16 odbowy online. Którego się nie doczekasz? Chciałbyś chyba um, nie, nie doczekać? Ja podejrzewam, jest że, że 3DS tego nie pociągnę. Czemu wy, nie tutaj czterech nie dołożyć? Um, dobra. Kolejny na naszej liście. To, tutaj trochę line-up na, na 3DS-a nam się poprawił. Chociaż tak naprawdę nie widzę nic, co byłoby jakoś specjalnie interesujące. Przynajmniej z mojej pozycji. Mm. A Konkretnie co zostało zaprezentowane? Zostało zaprezentowane Star Fox nowy, który no, w pewien sposób jest interesujący grał. Następnie zostało zaprezentowane nowy Mario. Nowy Kid Icarus, który był pokazywany w zeszłym roku. Luigi's Mansion kolejne. To jest hit. I... So A tu idzisz pierwszy, Luis, jedną grą. No bardzo fajnie, no bo nagacka tytuł astaltowy Ale Bartu jak... mi się nowe Mario podobał, taki mix Galaksy i... Z, z, ale moment, to Mario, co, on skakał po fortepianie. Tak, to jest właśnie to, o czym mówimy. To jest Mario, kolejny Mario z bo muzyką MIDI. Ja naprawdę uczyłem się po prostu kochania wszystkich gier, ale to wygląda jak gówno z mezozoiku. Nie wiem, jak, to jest jak cofnięcie się w rozwoju. Ja nie rozumiem. Nie rozumiem. Nie wiem, może muszę w to zagrać. Musisz to, to, to zagrać koniecznie, bo tak to się Wątpię, nie da opisać. Jak mus, ale tam się tylko... Nie. Nie. Wracam do No i e, Tak, także to by było tyle, jeżeli chodzi o Liner 3DS. A później była jakaś wspaniała gadka o tym sklepie, który wczoraj ruszył i tam jakieś dziwne rzeczy, że pokédex się pojawił. Coś, co o tym już mówiliśmy chyba wcześniej, bo to było wiadomo, co się pojawi razem ze startem tego sklepu, więc możemy sobie podarować ten temat. I następnie na scenie pojawił się, pojawiło się coś, co przez, najbliższe, prze, prze, przez kolejne 15 minut było przeze mnie po prostu uważane za nowy kontroler do Wii. Później okazało się, że nie, że Ale jest moment, to inna cała moment. konsola. A nie, nie wspominamy o tych grach, które się przewinęły w tych trailerach, czy nie? No właśnie, bo jest jedna gra, która mi się nawet spodobała. O to mówcie panowie, bo nie, nie, nie pozapisywałem tego znaczy, nawet. Okresu, ja, ja mogę je wymienić na no pokrótce, znaczy czy, czy większość z tych gier już wiemy, że powstaje, ale w, w dobrze, że pokazali, że coś się jednak z nimi dzieje i one może się pojawią za niedługo i uratują tą konsolkę. Resident Evil Mercenaries, Mario Sonic Olympic Games, Ace Combat 3D. Tetris, Cave Story 3D, nie wiem co to jest, Resident Evil Revelations, Driver Renegade, um, Pac-Man and Galaga Dimensions, Tekken 3D, Metal Gear Solid, Snake Eater 3D. No. Który wygląda, wygląda gorzej z... niż ten na PS2. Dobra, ale, z, z ale stylisty, jest... fajny jest Resident Evil, fajny jest całkiem Metal Gear Solid, fajny jest Tekken, także to przynajmniej no, ale znaleźliśmy przy, trzy znalazliśmy... Przyznajcie, gier. że to naprawdę jest nadal przewaga gier takich hardkorowych. Hardkorowych, jak to się mówi. No ale taki te Tetris czy pac to naprawdę też mogą być hardkorowe, klasyczne gry. Dobra, no ale błagam, no na 4S a Tetris, no po co? Trzy, no, Trzy, Ale dobra, to jest tylko jeden tytuł. Mówię o większości. Evil. musi wyjść na czym można grać. Ace Combat, Tekken Driver, Metal Gear. To jest wszystko... Driver wyglądał jak gry na komórkę od Gameloftu. Ale to są może jakieś starsze buildy, starsze trailery, tra tra a tak wyglądają Ale gry. Driver, gry czy czy na przecież, na dużym wie? ekranie tak wyglądają przecież pokazy. Tym gier, jest dziwiły mnie. Bardzo to... fajne moim zdaniem anima animacje miał Resident Evil. I zarówno ten... ten... No to, to jest pewnie. No Tam chyba Jill Valentine się przewinął na któryś. No to to jest must have. Jeżeli się ma tą konsolę, zacznijmy od tego. No, you, you've got a point. <coughs> we, e, to co, to przechodzimy, przechodzimy teraz do. Znaczy, może inaczej, zacznijmy od tego, że, że tak naprawdę to mówię, że przez pierwsze kilka minut nie byłem do końca zorientowany, no to, bo o co chodzi, jak, bo to, to jest. Kurde. Bo oni pokazują coś i mówią o tym Wii-u. I nie jest wyraźnie powiedziane, czy jest to nowa konsola, czy jest to kontroler do starej konsoli i co z tym tak naprawdę można zrobić. I dopiero kiedy się zaczęły pojawiać te gameplaye, które rzeczywiście były w HD chyba pierwszy raz w historii Nintendo, no można było się domyślić, że jednak chodzi o nowy sprzęt taki, który będzie można postawić koło telewizora i który rzeczywiście będzie miał jakąś tam nową grafikę nam oferował. Nie wiem mm -hmm. ja myśla... jest... myślałem, że to jest odpowiedź, yy, taka odpowiedź na kinect czyli przedłużenie obecnej generacji ich. I... Ale wyglądało wygrazie... na początek jak, to, jak jakaś jak, podstawka jak do Wii. Tak, Dokładnie. przystawka, dlatego że zanim pokazali gameplay w HD, to były jakieś takie śmieszne gry z jakimiś mig, gdzie się, gdzie był budynek i się najeżdżało kontrolerem i się strzelało, nie? To tak wyglądało słabo znaczy co, to mówisz z tym celowaniem? Znaczy to znaczy to? mówię o tych, na, na początku jak rozpoczęła się prezentacja, to zaczęli od grafiki, która wyglądała dokładnie tak jak na Wii. O to mi A to wiesz, to Wii Sports będą dodawać do konsolów do hmm. nikogo. Dobra, A, ale tak naprawdę nie... skoro jesteśmy przy tym trendzie, że właśnie mówisz, że to jest przedłużenie generacji, ja się absolutnie muszę podpisać pod tym, że to jest przedłużenie generacji, bo zauważcie, że tak naprawdę pierwszy raz od czasu SNES-a Mamy do czynienia z konsolą Nintendo, która kompletnie nie zmieniła nazwa, jest po prostu coś dodane. I chciałbym po prostu zauważyć, że moim zdaniem no, jest dokładnie. to sytuacja, w której e, mamy po prostu do czynienia z troszkę od dupy strony wziętą, zanim to w ten sposób ewolucją gameplay'u. Z tego względu, że na PS i na Xbox najpierw dostaliśmy tytuły, które oferowały HD i dopiero później w momencie, kiedy się ludzie skapnęli, że a, warto byłoby coś zrobić z tym motion gamingiem. To dopiero wtedy się pojawiły jakieś kontrolery do tego, natomiast Wii od początku miał te kontrolery, a teraz obudzili się z ręką w nocniku, że wypadałoby zrobić coś, co będzie miało HD. Znaczy ja powiem tak dla mnie nie było konsolą tej generacji co Xbox i PS3 z tego powodu, że był to bardziej skok w bok niż skok w górę. Po prostu dodali do gier, które wyglądały no powiedzmy tak jak na PlayStation 2, dodali tą obsługę kontrolera ruchowego, która oczywiście no, zmieniła podejście do grania, szczególnie wśród graczy niedzielnych, ale teraz tak naprawdę nadrabiają braki i po prostu zrobili konsole tej generacji, której Xbox i PS3, pod kątem przynajmniej sprzętowym. Plus dodając oczywiście drobne innowacje w stylu ekranu dotykowego Czyli to jest tak naprawdę późne wejście wobec obecną generację, a nie rozpoczęcie kolejnej. Tak, to taka to jest, jest moja teoria próżna. dokładnie, że to nie, oni nie zaczynają nowej generacji, tylko po prostu jakby doć I teraz albo Wii jest, albo po prostu mają drugą konsolę w obecnej generacji, albo po prostu Wii było drugą konsolą w poprzedniej generacji, nie? Czyli obok Gamecube. A. No właśnie ja tak uważam, ewentualnie w bok po prostu oderwało się od no, standardowego No Nintendo tak naprawdę robi zawsze swoją rzecz i jest gdzieś na boku no. wiem, w, sumie, w, sumie, w sumie to jest rzecz, dzięki której odnoszą sukces że nie kopiują rozwiązań konkurencji tak bardzo tylko trafiają w, in... inne, w inne potrzeby no, to Ale jakoś się nie wyobrażam sobie, że teraz wyjdą tablety na Xboxa i na PS3 <śmiech> Poczekamy za rok Wydadzą no, ale... tablety, wyda co innego i tak będzie Szkoda, że nie będzie multitacza obsługi, bo no, Ale po co? Był wywiad z Regim to Reggie mówił, że to jest tylko. Kontrol. Tak, jak Reggie mówi, to jest rzecz święta w tym momencie. No, ale, ale co, to... co ci touch po, po co ci multitach? Już... Tam masz ekran w ekwipunku w Zeldzie. Tam masz sobie wybrać. Zelda nikogo, a przechodzimy już w ogóle do możliwości tego sprzętu, tak? Teraz? Zelda, ja, ja, ja ci powiem dlaczego? Dlatego, że ekran pojemnościowy, który umożliwia Multitoucha, jest sto razy bardziej dokładny niż taki, który ma technologicz technologicznie jest no, kilka lat z tyłu. I jeśli część rozgrywki istotna ma polegać na korzystaniu z tego kranu, to nie się o mnie nie dokładnie wiesz jaką ma... To nie chodzi o dotykanie pada, to chodzi o to, że wiesz, że, że, że masz jakiekolwiek doświadczenia z tym, z tym właśnie ekranem wykonanym w tej technologii, to wiesz, że to jest kupa. Ja miałem telefon z tym ekranem i to wołało pomstę do nieba dosłownie. Ja też miałem, dokładnie. I przecież tak samo grałem na tym, na DS-ie, który przecież w tej samej technologii miał ekran. No zobaczymy, to się musi jakoś sprawdzać. Czy nie można, nie wiesz, nie wiem, może tam wrzucić jakąś inną technologię. Cholera, nie Znaczy Zmodyfik nie no, w nie sumie, zmodyfikowaną. No, gdyby Zmodyfik zrobili połączenie tych technologii, bo słyszałem o czymś takim, ale no, myślę, że oni by się tym pochwalili, jeśli mówią, że to jest ale tylko nie, ekran prostu... dotykowy i pokazują rysik, no to... To wszystko wiadomo o co chodzi, to... po prostu. Czyli powiedzieli konkretnie, że to nie jest multitouch, ja to nie, nie słyszałem tego... Znaczy ja nie dam sobie głowy obciąć oczywiście, ale wygląda na to, że... Ja akurat nie patrzę, nie patrzałem pod takim nerdowskim kątem na to. Czekam, żeby... To jest albo dla mnie funkcjonalne, albo nie. Już zobaczę to w akcji, nie będę teraz... Właśnie, a co specyfikacji... uważacie o ergonomii takiego pada? Bo jeśli pojawiają się tytuły z Xboxa i z ps 3 To jednak uważam, że większość czasu spędzimy no, grając to jak na normalnym padzie, od czasu do czasu będą się pojawiać jakieś tam poboczne elementy gameplayu. Mnie się wydaje, czy że to wygląda, taki wygląda pad jak... może być ergonomiczny. To, jest A do, do, to będzie coś takiego nie. jak na przykład GTA 4: mieliśmy telefon, to on po prostu będzie się wyświetlać na kontrolerze, żeby nie ale zaśmiecać Ja rozumiem, że telefon telefonem, ale będziesz musiał też normalnie sterować gałkami. I czy uważasz, że pad będzie wygodny, trzymać tak, tak duże urządzenie? O tym i chodzi przez kilka godzin. Podobno, jak był pad z klawiaturą do GameCube to sobie chwalili, że był wygodny. No to dla mnie Zacznij... Zacznij... Z... hmm. Tam są, no tam radę. są, tam jest tri Triggery 2 i Bumpery też. Aha, to jest jakoś tak, dziwnie umieszczony, tak, tak na boku trochę. W ogóle wyglądało mi to bardzo nieergonomicznie. tam analogi chyba mają jakoś na górze być, tak? Tak, analogi mają być na górze, co jest dla mnie kompletnie, znaczy może inaczej, no jeżeli ten lewy byłby na górze, a prawy na dole, jak to jest na Xboxie, to okej, okay, nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń, ale w tej sytuacji to jest takie trochę dziwne jak dla mnie. No, jak to jak to trzymasz mi podoba, takie to... duże, te, to to jest ciężko, żeby był jeden na, gó na górze, do na dole, bo nie mógłbyś tego pewnie złapać. To też jest, to też coś tym jest, Tomasz. Ja myślę, że... To trudno o tym spekulować. To trzeba by dotknąć, i. trzeba zagrać. Się... Żeby uwierzyć. No więc, no więc generalnie, jeżeli chodzi o możliwości tego pada, to zostałem zaskoczony tym, bo oni pokazali różne gameplaye znaczy możliwości, że tam na przykład grasz sobie w jakieś warcaby war i tym podobne, albo stawiasz to na, na ziemi, żeby grać w golfa. Oczywiście wy, wypadnie ci kontroler z ręki i rzucisz prosto w ekran i po kontroli no, potem tego się i... boję. I, no, I ale zrobią super po, funkcjonalność pozabrać. dodadzą paski dodadzą to, szybę pancerną i teraz jeszcze, jeszcze więcej możliwości, żeby zepsuć swój sprzęt jak poprzednio przy Wimocie. nie ujawniono rozdzielczości też tego ekranu, aczkolwiek płatki może nie będzie to rozdziel, rozdzielczość HD tylko pewnie niższa no, dramatu nie ma, bo to jest 6,2 cala, więc Mniejszy jest, niż na przykład tablety. Jest na pewno wiele teraz, wielu ludzi się teraz zastanawia, co z, tego, co z tym będzie. No bo tak, na przykład czas działania na baterii, jaki może być, albo właśnie no ja sobie wyobrażam czas działania tak, na baterii. No. Ja sobie wyobrażam tak, że skoro do 3 ds dodali stację dokującą, to idealnie byłoby właśnie dodawać coś takiego e, do tego nowego pada. Po prostu za każdym razem, kiedy kończysz grę, odkładasz ten tablet, czy Wii U, no nie wiem, jak to nawet nazwać, kontroler. do stacji adakującej, kontroler, no i się to się ładuje. To się nazywa nowy kontroler. <laughs> pa, pa, na, podkreślmy, że, że Nintendo nie zapowiedział dzisiaj nowej konsoli, dzisiaj Nintendo zapowiedział nowy kontroler i to tak, nie do to starej tak konsoli. Tak, to będzie I nie do starej konsoli, to jest, to jest rede, redefinicja gamingu. Nie zapowiada się nowych konsol, tylko ko nowe kontrolery. Z czym? No. To nieistniejących no, nie nie konsol kontroler taką grafikę jest w stanie wyrenderować, no masakra. Cholera go wie tam. I teraz sobie chciałem powiedzieć, że pokazali na przykład taki fragment, w którym się strzela i tam jakoś w ogóle ogólnie kieruje się tam kamerę, kieruje się kontroler na ekran i wtedy można jakoś przesuwać jakoś. I mnie się na przykład skojarzyło, że można by to wykorzystać że takiego Ghost Recon i później po, pojawił się rzeczywiście gameplay z Ghost Recona. I to... No ma potencjał ten kontroler. Mnie się Najbardziej wyda... mnie rozwaliło, jak była strona internetowa wyświetlona, on najechał e, tym kontrolerem na ekran, to samo się wyświetlało i nagle obrócił ten kontroler. I Tylko treść trzeba się to, też obróciła. Trzeba to podzielić przez dwa, no bo było tak z Kinectem, że o, no, ile z tej magii tak naprawdę wyszło ostatecznie okazało się prawdą, to niewiele. to no nie jest ja bardzo chyba co gadasz na ten temat, bo to tak, trzeba tak, rzeczywiście tak. zobaczyć. Znaczy mm -hmm. przede wszystkim trochę więcej danych technicznych, jak to rzeczywiście się przedstawia pod, pod kątem e, rozdzielczości tego ekranu i co taką salę jako taka oferuje, bo mieliśmy tylko te specyfikacje, które zostały wypuszczone przed samym pokazem i to było, więcej w tym było plotek, aniżeli rzeczywistych faktów i trudno jest się do tego ustosunkować, ale tak jak Łukaszu wspomniałeś a propos tego tech dema, e, Ja się nie będę wypowiadał na temat tych tech dem, bo doskonale widziałem 6 lat temu, co potrafi teoretycznie ps 3 gdzie mieliśmy tech dema, na których to chmura burzowa nagle zaczynała sypać śniegiem, bo obniżyli temperaturę. Także ja się póki co wstrzymam, ale no nie wiem, Aha. trudno powiedzieć, co z tego wyjdzie. Wymczasem nie chodzi, wyglądało że... aż tak jakoś... O, to był poziom... Nie wyglądało Co trzeba przyznać. Tak, to był poziom graficzny gears z Xboxa i ps 3 tak dwa lata temu. No tak to wyglądało. Oczywiście jak już było zbliżenie i rozkwit tej wiśni, czy to co to za drzewo było, no to To już wyglądało troszkę jak prerender, ale... Mnie za to nie podoba się i zdziwiła zarazem jedna rzecz, że Nintendo tak um, kieruje nacisk do tego, jakby to była nie, nie, kon, nie konsola przenośna, tylko stacjonarna, ale jednocześnie masz grać na padzie, masz grać na małym ekranie zamiast na dużym. To było w ogóle nie wiem, w jakim jest kierunku. Nie wiem, kierunku. Jak masz zająć telewizor? No i właśnie nie wiem, dlaczego tak bardzo to podkreślają, bo to zajęty telewizor to jakaś głupota. Jak chcesz grać spokojnie, kupujesz sobie drugi telewizor, ewentualnie, nie wiem, wypraszasz kogoś z pokoju. Ale wiem, nie, fajnie było. Byłoby to, gdyby kiedyś powstała konsola, która może byłaby... Widzisz ta... to, że widoczny to zakłada, że nie wszyscy gracze to są samotni, samotne no life które tylko sami siedzą w domu i grają na swoim telewizorku. Tylko, że w ich domach jest też inna, żywa no, ale osoba. Ale jest też 3DS, tak? I ludzie grają sobie na 3 ds a to, to ma być... O, o, otóż to, o, otóż to. Masz o, od tego przy... kontro... konsolę przenośną no. No tak, to jest fajne. Będzie można sobie w łóżku leżeć i grasz w ZDHD. Konsole konsolę przenoszą 3 tak, -a Zelda HD, to zupełnie To tak, to, tak. To, to Po co Zelda HD lepiej w no, to, Łukaszu, piłeczkę, nowa HD. konsola od Nintendo, czy tam nowy pad, będzie po prostu daną life'ów, którzy nie mogą się rozstać z konsolą, no. nawet jak ktoś im wejdzie na telewizor i muszą sobie w łóżku pograć jeszcze w swoją ulubioną Zeldę. No każno. no dziwisz się, że nie, nie jara nas 25-letnia seria, która... Z... Nic, nic nowego nie pokaże, a jaramy się takim mazozinem, który ledwo istnieje od jakichś 4 czy 5 lat i ma jeszcze ko kopalnię i kopalnią potencjału po prostu. Więc naprawdę, no. Nie rozumiem tego, bo Zelda jak zawsze wychodzi, mniej z tego na DS-a, to jest najwyższy światowy poziom. Natomiast mhm. zawiedło, że nie pokazali żadnych nowych marek i nie chcieli pokazać, że... Znaczy, bardzo lubię sequela, ale to jest ciągle sprzęt dla tych, którzy kochali Nintendo. Okay. Dobra, może powiemy o grach coś, mu. Piotrek, masz listę gier, które mam. Mam on też oni pokazali moment. A, a czy mi właśnie zanim powiesz, to zaciekawiło to, że oni uśmiecili już, już Wii, bo nie pokazali tam, tam wiele na te Wii. Tylko ta, to było ta, wiodą, ta Zelda. Początku, Ale na początku, wiesz, co? To... Żadnych nozy. Zelda ty... to wszystko, koniec. I właśnie w tym momencie, kiedy moje zdanie, że, że kierowali, kierują tą konsolę do, do tych, co i tak ich kochali, a do nowych nie, tutaj trochę zostaje, zostaje skruszone, bo niestety, no bo właśnie pokazali... Gry bardziej hardkorowe i tak znane z Xboxa i PS3. Takie jak? Kto wymienił? Takie jak właśnie. Ma, będziemy mieli Derta, będziemy mieli Aliens, Colonial Marines, Darksiders 2 zostały już nawet potwierdzone jako tytuł startowy. Assassin's Creed, Batman Arkham City, Tekken i Ghost Recon. Aczkolwiek do Tekkena ja muszę się w tym miejscu po prostu przypieprzyć, bo jakimś czystym, czystym kretynizmem jest dla mnie rysowanie jakichś kółeczek na policzkach <śmiech> Dina. <i później śmiech> o Jezus, to nie... wspaniała kustomizacja postaci. Po prostu... Redefinicja. To będzie taki sam, bardziej jak to, co było w okami, czy że co mogłeś narysować twarz na... Ale, ale widzisz, Łukasz, masę. Nintendo też lubi Azazina. No, dlaczego ty nie lubisz Azazina? Nintendo ci każe je lubić. Nie, jak, ci każe, prostu, tak jak ci każe, każe ci lubić Zelda, no. Tam, Ostas, mi bardziej mnie to Lego City Stories interesuje. Bo to jest, to zamiast GTA V nie niestety będzie. wyjdzie. O, widziałem, że mają taką samą minimapę w GTA, to już myślałem, ale że wasz, to nowy to, GTA V. Ja, ja myślałem, że... od dawna myślałem, że kurde, Lego GTA byłoby świetne. Myślałem, że będzie Lego, LEGO PG-18. Nawet kiedyś był taki filmik Lego GTA, a tu bach. Okazało się, że takie coś istnieje. Ja to kupuję Lego GTA oczywiście w dniu premiery. No. Ale to będzie mój transformowy z... tytuł, prawda? Bo, LEGO... bo nie powiedzieli, że to ekskluzywa. Przecież nazywa się... Właśnie... No to, to chyba to Nintendo jest... wydaje nawet. Tak, powiedzieli, ale... to na 3DS-a jeszcze będzie. No, w w sensie, no. no i największym zaskoczeniem bo jeszcze nie powiedziałeś Piotrze dla mnie jest to, że ten nowy silnik Battlefielda też jest przystosowany no, do, do Wii U i działa i Battlefield 3 wyjdzie na Wii U To jest, to, jest, to, jest, to jest gra, która ostatecznie nas no, jakby przekonała, że to, sprzęt, że to jednak jest konsola, a nie dodatek do poprzedniego Wii, bo to, musi, to, to gówno musi udźwignąć to HD w Battlefieldzie, no bo wyobraźcie sobie, że żeby nas skalować w dół Battlefielda, żeby go wydać na Wii w, w takiej starej grafii. Gra moim zdaniem no pokazali gameplay z takich, taki, który już widzieliśmy, to tak na pierwszy rzut oka. No. Nie, no bo to nie tak dobra. wyglądało mniej więcej, to nie było chyba właśnie autorskie z tego. Z... To jest, ja, nie, nie, nie, nie, to nie, nie było z Wii U. E, tak, ponieważ e, Battlefield wychodzi o, w listopadzie, no to, to jak ma, ma Moment... wyjść równolegle, skoro, skoro Moment... Wii U będzie dopiero w przyszłym roku, nie? Właśnie. No właśnie. A trochę bez sensu jest wydawać tu tam pół roku. No to więcej. wiesz, dadzą jakieś do, dodatkowe misje, jakieś inne do, nowe mapki w multi i dojdzie kupią. Ale nie ma Call of Duty, nie wiem jak ta konsola chce się Właśnie sprowadzić. dla mnie minusem jest to, że nie pokazali żadnych funkcji społecznościowych, gdzie wszyscy się tym chwalą. Pucharku, ma... O Jezus Maria, Tomasz, no... <ścoughs> Ale już nawet do nie nadajesz. Się ale, ale to jest prawda poniekąd z tymi pucharkami, że Nintendo nie chce skopiować z no nie, bardzo, bardzo dobrych rozwiązań konkurencji. I dla mnie I... to jest minus. Dla mnie też. No ale niestety, no, Nintendo nie popiera epenisowania. Nie, nie, nie, nie popiera założę, po, że postępu. Że popiera Nintendo postępu. W Nintendo w końcu zmięknie, tak jak e, Apple zmięk z powiadomieniami, ale to już taki... Jak offer. Apple w pierwszej kolejności zmiękł z tym, że, że otworzył swoją konsolę na gry, bo najpierw Jobs jakoś był sprzeciwny, czy tam Woźniak był temu przeciwny. Dobra, ale to już jest temat na inną dyskusję. No, panowie, zajerały was gry? No. nie. Na Wii U? Nie, no to jest to wszystko. Kupujecie? To sobie pograć na Xboxie, no to po co? Łukasz kupujesz? Na no premier? oczywiście. Znaczy dla mnie to było właśnie dziwne to, że oni pokazali sam kontrolę, a nie tą konsolę, którą teraz skążą w, w internecie. Nie, ona, ona, ona gdzieś tam była zdjęcie. przy tym telewizorze leżała. Tak, ale to ale, wszyscy tak... myśleli, że to jest Wii. Mhm. Ewentualnie a, bo to, tak tam to jak, jakaś skrzyneczka On Online, która streamuje gry, nie. Musieliśmy generalnie czekać 15 minut na, na potwierdzenie z ludzi, którzy są tam na miejscu, którzy na przykład dobrali się do tej konsoli. Czy coś takiego. No podobno jest malutka leciutka. Wygląda jak toster. No ale ja chcę wiedzieć coś o specyfikacji, kurczę, no. No 12 cm to jakieś nowe dyski mają być, czyli... Nie będzie Blu-raya. No to jest minus, bo jednak jak już się ma tą konsolę, to chce się obejrzeć na nie filmy. Tak samo jak minusem Xboxa jest to, że, że tylko DVD. Tak samo minusem Wii będzie, że to jest znowu jakiś inny format. Tym bardziej, że e, jednak na GameCube się przyjechali na tym, że mieli swój mm, własny format. Nie, nie, nie zgodzę się, że, od że minusem konsoli jest to, że nie może oglądać na niej filmów. Jak, wiesz, to tak jakby, jakby chciał wymagać od lodówki, żeby jeszcze była mikrofalówką, według mnie. Konsola to ma przede wszystkim dobrze... żeby miał osiągnięcia. Ma, ma przede wszystkim służyć do grania. Ale wydaje mi się, że, że no mówię, już służyć. Nintendo się przejechało raz, tak samo Sony się przejechało na OMD, więc w dzisiejszych czasach ładowanie kasy w nową technologię dysków, to nie wiem, czy to jest najsensowniejsze. To jest Zobaczymy. Znaczy, co walki z piractwem, bo wiesz, jakiś jest jakiś hmm. standard, który obowiązuje wszędzie, no ale to łatwo Wiesz, Tak naprawdę standard standardem, tylko że jeżeli to, to nie ma żadnej informacji, bo mam przed sobą specyfikację tego cuda, nie ma żadnej informacji dotyczącej dysku twardego jako takiego, ale no wątpię, żeby Będzie tak naprawdę ten. ktoś, ktoś się zaproszeniem srał. W nagrywanie płyt, kiedy po prostu może to sobie wrócić na dysk twardy i w momencie, kiedy skakuje odpowiednio soft, to nie będzie wcale musiał tego nagrywać gdziekolwiek. Tylko będzie no, to z dysku. A plotki ale mówią o zbudowanej pamięci typu flash? oraz są potwierdzone, jak można podłączyć. Tak. Być może Dobrze, jakieś zbudowanie za pomocą USB i karty SD, jeśli chodzi o pamięć tej nowej konsoli. Plus jeszcze nie tak powiedzieliśmy, że... że będą kompatybilne akcesoria z pierwszego. Znaczy, może inaczej, to ja tutaj mam, mam no tą właśnie specyfikację. Specyfikacji mam przed sobą O matko boska i sytuacja wygląda tak Że ma to, jeżeli bądź, to leży oczywiście To ma 1,8 cala wysokości 6,8 cala szerokości I 10,5 cala długości Czyli takie no, troszkę tak Chciałoby się powiedzieć Sam ekran ma Znaczy sam pad ma ekran 6,2 cala 16x9 proporcje Oczywiście tam touch screen, bla bla bla Dwa te, dwa circle pady, które służą jako analogii Do tego oczywiście właśnie ten ekran, wbudowany tutaj jakiś tam control pad, przyciski A, B, X, Y, przyciski LR, przyciski ZLZR, czymkolwiek one są, wbudowany akcelerometr, żyroskop. No to Z to są te na dole. Dobra, Dobra, no w każdym razie do tego, do tego jeszcze dochodzą, dochodzą wibracje, kamera, mikrofon, głośniki stereo i stylus. Ale zauważcie, że mimo tego, że to praktycznie wygląda jak konsola przenośna, czy wręcz jest konsolą przenośną, to mimo wszystko wydaje mi się, że uda im się nie będą konkurować z 3DS em, nie będą sami ze sobą konkurować mimo to. Uda im, im się to rozdzielić. Mam takie wrażenie, że uda im się to rozdzielić. Słuchajcie, myśmy się pogubili, branża się pogubiła. Pytanie, no. czy zwykli casualowi konsumenci, którzy nie wiedzą, że istnieje coś takiego jak E3 i, i zobaczą coś takiego w sklepie, czy oni się Dlatego nie... Dlatego nazwali to Wii U, a nie nic nowego. Żeby oni patrzyli, o nowe Wii z Wii Sports No tak, ale czy... kurczę, zobaczy, tego pada i mówi, co, ja mam to grać na telewizorze? To ja tym... kurczę, zobaczy Wii Sports, to wiesz. Że będą reklamy w telewizji, jak tam kładziesz, pada na, na podłogę i machasz. i sobie ja, może, ja może nie pamiętam, jak wygląda, wyglądała pierwsza prezentacja Wii i jakie były tam tytuły na start, ale też było tak dużo takich hardkorowych gier, jak teraz. Mało, Mało było. Bo, bo teraz wygląda, jak to po, jakby to był, powiedzmy, Xbox połączony z, z Wii, jeszcze tablet do tego dodany. Znaczy, to jest na pewno chyba konsola, no, po raz pierwszy od dawna, że ma tak mocne wsparcie, bo widzieliśmy filmy, gdzie wszyscy najważniejsi wydawcy byli zajarani nową konsolą. No i jak wyszedł kogoś z igre, to tam było widać szeparda. Ale to wiesz, tam był po prostu cały przedstawiona, bo dla tej samej zasady było tam też Need for Speed Sheet, która nie ma już racji bytu. Po prostu takie logo U. mieli i tyle. Łukasz, mógłby Xboxa spokojnie wtedy sprzedać, jakby Mass Effect się pojawił na Nintendo? Dokładnie, Mass Effect. Tylko, że jedynki tu, i tak byś nie dostał. Jedynki tak byś nie dostał. Microsoft ma prawa. Ale jakiś komiks będzie. O, cudownie, naprawdę. 96 godzin rozgrywki wciśnięte w jeden 15-minutowy komiks. No fuck jest! Yeah. Yeah. Wydadzą Mass Effect 1, i imię bohatera i... Tak. <głos> Dobra, no. powiedz jeszcze o, to, o tej specyfikacji. Będzie tylko... John Saylor. Nic pozytyw nie, po tym nie, nie ma, no. Jest wielopro... wieloproce... wielordzeniowy procesor od ibm -u. Full HD, tak. Tak, tak, że, tak no, myślę, HD że właśnie no. jest 45 jest nanometrów ma procesor. Aha, to dobrze. No, do, dobrze. I, I teraz... cztery porty USB jeszcze pisz. Nie? To, <głos> to tak, ile tak, razy więcej niż w ps 3 Co? Ile razy więcej niż w ps 3 jest jest USB? Znaczy, o, w której? W pierwszej były też cztery, więc no... Ale my mówimy o tych, co są w sklepach. No to w tej chwili dwie albo jedna, w zależności od tego, czy co no, ty robisz. Czyli, bo jest... czyli na tej podstawie Łukasz twierdza, że... Nie, Łukasz po prostu w tym momencie szuka kryterium, które potwierdzi to, że Wii U jest lepsze. To no jest, jest lepsze. nowa generacja. No, na przykład wibracje czy... od początku, a nie, że wibracje są głupie. No, Wibra mówisz, przepraszam bardzo, to, że o tym, co się dzieje w tym momencie. W tej chwili każda konsola, która jest sprzedawana, ma już pada, pada z wibracjami. Poza tym... No to, to, że ale sądy kiedyś mówią, że wibracje są B, ale później... Ale, no, ale, kiedyś, kiedyś to, ale kiedyś były też cztery porty USB. Właśnie. Ale nie ma. Nie ma. No to... nie ma. Ale nowa, są generacja. nowa generacja, znowu cztery porty USB. Zawracanie dupa, a nie nowa generacja i tyle. No właśnie, panowie, czy uważacie, że to już nowa generacja? Nie, ja, ja powiedziałem że tam nie jest to kontynuacja, o czym świadczy chociażby brak zmiany nazwy i tyle dla mnie jest to nowa generacja w stosunku do Wii ale to jest obecna generacja w stosunku do Xboxa i PS3 czyli tak naprawdę Nintendo wkroczyło teraz tą generację obecną PS3 i Xboxa <śmiech> załapało się eee, myślę, że gry, które będą w przyszłym roku wychodzić to być może będą właśnie zapowiadane od razu na cztery platformy łącznie z PC -tem. ale to wszystko, wszystko brzmi sensownie, no bo jednocześnie mają te wszystkie gry typu Assassin's Creed, Tekken i tak dalej z innych konsol u siebie mieć i dodają kontroler ruchowy, który im zapewnić tą odrębność i przyciągnąć też innych ludzi. Nie jest takie zaskoczenie, mieliśmy już Gamecube, który przecież ten, przecież był podobny do Xboxa i... Mhm. i to Ale to jest prawda. właśnie teraz ciekawe, bo teraz Nintendo sobie znowu ma, ma trochę czasu, żeby jeszcze do końca tej generacji Nintendo się, chce... się, się pobawić, a potem jak już wyjdą PS4 i ten, to znowu wydadą nową konsolę i na równi wszyscy znowu będą. Więc tak się pasowało. No tak, pasował ale z drugiej strony zobacz, Nintendo straciło szansę być może prześcignięcia tych konsol, bo No, nie wygląda na to, że postawili jednak na taki rozwój grafiki i po prostu dali, dali taki, taką równowagę pomiędzy tym, co gracze oczekiwali, a tym, ile by kosztowało ich y, zrobienie konsoli, które graficznie przewyższają. No wiadomo, żeby, że poszli po najmniejszej liczbie oporów i pewnie znowu będą zarabiać to no już od, od samego początku na każdej sprzedanie asztuce. No właśnie, o dokładnie, no tak mi się wydaje. No to jest ich filozofia oficjalna w tym momencie. No muszą zarabiać na każdej sprzedanie konsoli, bo to jest jednak ich główne źródło dochodu. Muszą sprzedawać. Soli, dlatego, że pani Nintendo kupują Wii Sports tylko. Co, co, co z LD, co? Tak, z LD wychodzą bardzo rzadko, to jest smutne, ale... Dlatego w tym roku zostały zapowiedziane cztery. Zby, zbyt, ale częst, to zbyt często, tych, często tak, dla mnie. Sony co chwila wydaje HD Collection, HD Collection, Turbo HD Collection. Oh. Ale różne giera. Do nie, nie z LD. Nie prześcigajmy to, co... tutaj w żadne temo, że podsumuję ładnie i kończmy ten podcast. No to co, no to tak naprawdę podsumowując Jak nam się podobało? Co Nintendo dołączyło do, kolej, do tej obecnej generacji, która się już, kończa, to już nas sprawdzić. Pierwsza połowa tej konf konferencji to był fail, bo były same stare, praktycznie tytuły, nic nowego, nic ciekawego, e, nic odkrywczego, a druga połowa była dziwna dziwna to była najdziwniejsza nie, konsola bo twu, Dlatego, że nie, pokaz nie pokazali bazy. Może, może to też było, był ich zamiar od początku, żeby zrobić szum. Żeby nie, myślę, że po prostu o tym zapomnieli. Ale nie, Reggie mówił w później w wywiadzie, czemu nie pokazaliście bazy, a on mówi że to jest tylko pudło, które stoi przed tym Pod telewizorem. No. Co jest tu do pokazywania? Ba, ba, wielki błąd według mnie popełnili, że nie pokazali tej, tej bazy lekarskiej. że jest, tak, jest ta chociażby... konfiguracja, że nie chcą się tym chwalić, po prostu do tego wszystko, całe fundusze RD tematyczne... poszły w spada. Ale wystarczyłoby jakieś chociaż te zdjęcia na, na tym super tych ekranie i ich co tam było. No, do... Ale ekran jest świetny. No, kurde, taki chciałbym mieć w domu. Jeszcze orkiestrę, która dla, dla ciebie i no, z gry no, na no, nie? Łukasz, Łukasz na niedzielę w Filharmonii z Zelda się wybiera, tak? No, Pozostaje to jeszcze kolejny. to pytanie dotyczące tego, ile to będzie kosztowało. Dokładnie, to jest kluczowe pytanie w Pe tym momencie. No. Pewnie cena NG... 10, 1000 złotych. Tak, NG, tak, 1000 złotych, już to widzę. Ja myślę, że 1599 w Polsce. Cena kontrolera przede wszystkim. No bo... licząc z kontrolerem, sama konsola pewnie tak z 1000, 1100 plus Właśnie, może oni tam będą 100. sprzedawać samą konsolę ten, o, te, o te pudło i oddzielnie konsolę. Właśnie, no, bo zauważcie... Na pewno będą oddzielnie. Zauważcie, że skoro są kompatybilne akcesoria z Wii, to także Wii Motion Plus jest razem z Wii kompatybilny. Więc może będzie to sprzedawane oddzielnie, że Będzie też można sterować te gry po prostu zwykłym pilotem. Dwie 200 taką konsola nie. i potem 500, a ten kontroler, nie? Tak, i każdy jeden to właśnie 500 będzie. Z przyjacielem. Przecież ile to będzie kosztowało? No, jeszcze zrobić multiplayera. Ile trzyma bateria w tym tak samo nie powiedzieli. To Ale nie ma, nie ma w ogóle info o baterii, tylko wiadomo, że właśnie będzie, będzie do ładowania, tak? Że no, przynajmniej nie będzie, nie będzie akumulator. Nie? Tak. No dobra, to co, powoli kończymy pewnie. No tak, a. nie ma większego sensu już tego ciągnąć, tutaj się drzeć na siebie wzajemnie. Tak, Myślę, że pod koniec tygodnia, jak będziemy podsumowywać targi 3 to już może będzie więcej wiadomo, to Znaczy będzie więcej wiadomo Chociażby dzisiaj w No Znaczy może inaczej Jeszcze nie znamy tak naprawdę Tego rezultatu całego Z tego względu Że na przykład dzisiaj w nocy Ma jeszcze 6 ekskluzywów Na ps 3 być ujawnionych Także to wszystko się jeszcze Trochę pozmienia I zobaczymy jak line-up Będzie się prezentował Grand Turismo 4 HD Grand Turismo 3 HD Grand Turismo 2 HD Oj Gran chciałbyś Gran to dostać Do swojej konsoli Boże tak gadasz o tym Ja mam piątkę Jestem szczęśliwy to, to, to są ekskluzywy Na ps 3 Co ty? A, a, Ale a co? co jest? A na Microsoft? Halo? Halo to jest... pierwsze? Moment, moment. Na przyjdzie czas. No. Z Gran Turismo to była bzdura, bo gry wyścigowe to nie są takie, które się... Każda kolejna odsłona to jest jakby remake w hale poprzednich części z ulepszeniami, więc to była przesada gruba. Dobra, dobra, bo już tutaj Tomasz się wkurza. Podsumujemy. No bo już mieliśmy kończyć, A już czego damy? To, to piotrze, piotrze jako prowadzący może zakończyć w końcu. To może zakończę w końcu w takim razie, skoro tak mówisz, więc dziękujemy serdecznie za uwagę a, i, i jeżeli dobronaliście do tego momentu, kiedy już skończyliśmy się kłócić i jest przynajmniej jakiś pozorny konsensus, to serdecznie gratuluję w takim razie, żegnam się w swoim imieniu oraz osób towarzyszących mi w naszym wspaniałym, rozstrzelonym po całej Europie Wykładnie studio. Dziękujemy za wysłuchanie wszystkich naszych relacji. czy tam. Tak podsumowań. i dziękujemy za nabicie tej, tej wspaniałej liczby. Liczby odwiedzin, która dzisiaj tam świeci u nas i po prostu jest awesome. No I, I prosimy o komentarze, tak? Tak, to więcej komentarzy. I czekajcie na nasze podsumowanie E3 pod koniec tygodnia. Tylko jak znamy nasz, nasz, nasz wspaniały zapał do tych do podcastów, to ono może przyjść równie do, za trzy miesiące. No, się, się ale czekajcie. Ja myślę, że w piątek to nagramy zamiast shorta. To podsumowanie, Oj, nie był dokładnego dnia, bo... No, o jezu, no... Ale jezu, o, i, tak, i, I tak żadne i na sensowne newsy się nie pojawią. Ja nie wiem, czy jutro i po będziemy Dobrze, nagrywać... Dobrze, zakończy tam, się E3, ten... wszystko będzie wiadomo, to wtedy nagramy. Cześć, czołem. cześć. cześć. Dobra, no na razie, kupujcie Zeldę. <laughs> <laughs> It's a me, Mario! <laughs>